Scena piąta. Hesia, Mela, Zbyszko. Zbyszko, kołnierz podniesiony, twarz zmięta, zmarznięty, skrzywiony. Młody to, a już niemożliwa. Choć chwilami coś w głębi źrenic się przewija. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Zbyszko odsuwa ją laską. Poszła. Gdzie byłeś? O. Lumpowałeś się? Mój złoty, e... powiedz. Ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz? A ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Jak ja to lubię. No mówię ci poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach jak ty. Jak ty. Skacze przed nim na jednej nodze. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Mamciu! Mamciu! Zbyszko powrócił! Cicho bądź. Tuzka wpada jak bomba. Jesteś? Jestem i, i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A lecę nóg. Dulska surowo. Widzę. Do dziewcząt. Proszę mi się ubrać. Mela Już nie mam czasu. Pięć palcówki na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z Ciebie nie będzie kobieta jak należy. Dziewczęta wypiekają. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. A gdzie byłeś? Hmm? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! E? Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko, a więc... Durska łamiąc ręce. Jak ty wyglądasz? E... Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Wyrażę się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w Towarzystwie Kokocic? Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to u nas nie ma kokot w kamienicy? <śmiech> Sama mamcia wynajmuje tej z pierwszego piętra. Duska, z godnością. Ale jeśli nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mama bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, a to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? ma majestatycznie. Podatki nimi płacę. Ha! No. no, to ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamy. Ja długo wpłacić nie będę. No e, to już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na no tym ci mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarni i spolunkach włóczył? No by było mnie chować mączką Nestla, podobno doskonała. Doska siada przy stole zgnębione. Zbyszko podchodzi, siada przy stole i mówi do niej poufale. No nie martwi się, pani Dulska. Ale co mamcia chce? Co ja bym tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, jak ostatnie sobie. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, o widzi mamcia, myśl. To wielkie słowo. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. No, więc, więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, tak. a co mam cię może wiedzieć, którymi to drogami chodzi, ludzka myśl. Nawet takiego kołtuna jak ja. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni... A Ty Bóg wie gdzie.